Jesteśmy w gospodarstwie Pani Renaty i Bogdana Zakrzewskich w miejscowości Lizanowa na Podlasiu. Jest to seria Akademii Kukurydzianej w wykonaniu BSF, a jednocześnie jednym z partnerów tej akademii jest firma Limagrain. Naszym rozmówcą jest pan Marek Skwira z firmy Limagrain. Bardzo proszę, panie Marko, jakąś, jakieś krótkie podsumowanie spotkań, które państwo organizujecie. Było czerwcowe, jest wrześniowe. Co dzisiaj na polu rolnicy mogli zobaczyć? O czym państwo rozmawialiście z rolnikami? Co było? Ja widziałem. Natomiast w pańskiej ocenie, jak to wygląda? Drugie spotkanie z Cyglo Akademia Kukurydzy BASF Pierwsze mieliśmy mie miało miejsce w czerwcu Po trzech miesiącach ponownie spotkaliśmy się na polu Ponownie spotkaliśmy się na silosie Powtórzyliśmy główne problemy Omówiliśmy jeszcze raz główne problemy Jakie spotykamy na silosach Dodatkowo dzisiaj we wrześ na początku września Mogliśmy ocenić stan plantacji Widzieliśmy wyraźnie różnicę między poszczególnymi odmianami Partnerzy przedstawili własną ofertę Po czym przenieśliśmy się Przeszliśmy z grupą klientów na silos Gdzie jeszcze raz przeanalizowaliśmy Mieliśmy podstawowe problemy, które spotykam i najczęściej spotykane problemy na silosie. A więc mówiliśmy o suchej masie, badaliśmy, badaliśmy kiszonkę, która jest w tym momencie zbierana w gospodarstwie i, i ugniatana, i napełniany jest silos. Ale też sporo klientów dostarczało własne rośliny, zarówno w całości, jak i już ścięte, po to, abyśmy mogli sprawdzić parametry suchej masy i inne, i parametry jakościowe kukurydzy kiszonkowej. Na polu widzieliśmy prezentowane maszyny, była praca tych maszyn, były poletka kukurydziane, była prezentacja państwa odmian kukurydzy, zarówno na ziarno, jak i na kiszonkę. Jak pan ocenia to spotkanie polowe, bo było mnóstwo rolników, o co pytali najczęściej? Yy, jednym z głównych problemów które poruszaliśmy yy, była wysokość cięcia kukurydzy na kiszonkę. Yy, była żywa dyskusja na temat jak wysoko ciąć kukurydzę, czy ją na 20 cm, na 15, czy może 40 cm yy, lub wyżej. Staraliśmy się przekonać i myślę że przekonaliśmy klientów do tego aby kosić kukurydzę możliwie nisko, a więc pomijając zostawiając yy, zanieczyszczenia na polu zalecamy zbierać kukurydzę na wysokości około 20 cm, bo ponieważ ma to yy, jest to ściśle skorelowane z, yy, z potencjałem plonu plonem mleka z hektara, czyli podsumowując jakby temat wysokości cięcia, obniżając wysokość cięcia produkujemy więcej mleka z hektara, mimo że rozrzedzamy troszeczkę energię pochodzącą ze skrobi, ale przy odpowiedniej genetyce odmian kukurydzy uzyskujemy dostęp do energii, która znajduje się w włóknie, w części strawialnym włókna. Pokaz na polu cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, a proszę mi powiedzieć czy macie Państwo jakieś własne obserwacje jak to się przekłada później na prowadzenie działalności w gospodarstwie? Celem spotkań Agroakademii Kukurydzianej BASF-u jest to, aby cały wkład, który został włożony wszelkie koszty finansowe, które zostały poniesione na polu, aby tą całą moc, całą, całą energię, całą genetykę przenieść później do, do silosu, przenieść, zamienić tą energię, te pieniądze na właściwie wykonaną paszę. Bo nie możemy mówić o produkcji mleka bez produkcji własnej paszy, bez produkcji kiszonki z kukurydzy, bo jest to po pierwsze najtańsza, najtańsza pasza, po drugie jest najbardziej, wydajnością, najbardziej wydajną paszą w, w, w produkcji mleka, nie powodującą zakwaszania krów, Należy pamiętać, musimy pamiętać, że koszt produkcji paszy w całym koszcie produkcji mleka to jest tylko 30%. Tutaj to jest najgorsze miejsce do tego, żeby szukać oszczędności w produkcji paszy objętościowej. Powtórzę jeszcze raz, nie ma mowy o produkcji mleka, o taniej produkcji mleka, bez dobrze przygotowanego silosu z kiszonki z kukurydzy. No i przeszliśmy do silosu po zbiorze, po, po ścięciu tej kukurydzy na polu. Sieczka trafiła wozem przewozowym do y, Silosa, no i tam y, byli rolnicy doświadczeni przy zaprezentował pan łodygę kukurydzy, która od dołu wyglądała na bardzo suchą. Po zdjęciu wierzchniej warstwy tych osłon liściastych ścisnął pan kombinerkami tą kukurydzę i sok poleciał. Ci rolnicy ze zdumieniem się przyglądali, jak to jest możliwe. Czy pierwszy raz się pan spotyka z taką reakcją rolników, że tam, gdzie blisko korzenia, to jest najwięcej wody, a im wyżej w łodydze, tym bardziej sucho? Ci rolnicy byli zaskoczeni tym pokazem. Bardzo różnie to wygląda ona rzeczywiście najwięcej wody w kukurydzy znajduje się w dolnej części. I wtedy, kiedy mówimy o podniesieniu, o podwyższonej wysokości cięcia, a więc o, o podniesieniu headerów w górę, pamiętajmy, że wtedy zwiększamy suchą masę. Czyli jeżeli mamy kukurydzę na polu, która ma parametr suchej masy 33%, jeżeli podniesiemy wysokość cięcia o te 20 cm, suchą masę, kukurydza będzie wtedy miała parametr suchej masy 36% i więcej%. procent. A więc nawet w momencie zbioru kukurydzy na kieszonkę jesteśmy w stanie wpłynąć na parametr suchej masy, a więc na główny czynnik i główną przyczynę pod podstawową przyczynę błędów, jakie spotykamy na silosach. A jak, jak w Pana ocenie wyglądał ten silos, przy którym byliśmy, widzieliśmy, był proces wysypania tej kukurydzy, miał Pan okazję dotknąć, pomacać tej sieczki kukurydzianej. Jak Pan to ocenia? Gospodarstwo Państwa Zakrzewskich jest gospodarstwem wzorowym. Zbierana kukurydza ma, ma masę 33,5%, a więc to jest idealny czas, gospodarstwo idealnie wstrzeliło się w termin zbioru kukurydzy. Za chwilkę do, do, do zestawu do ciągników które ugniatają, będą dołączone koła kolejowe o wadze od 3 do 5 ton i to ma zagwarantować i to zagwarantuje prawidłową gęstość ubicia w silosie. Byliśmy w gospodarstwie kilka miesięcy temu na starej silosie i badaliśmy gęstość ubicia i ona charakteryzowała się, no po prostu była wzorcowa. Była ponad 220 kg suchej masy w 1 m3. Także gospodarstwo bardzo świadome i oni wiedzą, że jednym z ważniejszych rzeczy na silosie jest prawidłowe ugniecenie kiszonki z kukurydzy. Czy jako firma Limangrę jesteście zadowoleni z dzisiejszego pokazu? Jesteśmy zadowoleni, ponieważ spotkaliśmy się naprawdę z żywą dyskusją, tak jak pan powiedział z z zaskakującymi reakcjami rolników, chociażby w momencie, kiedy pokazaliśmy, gdzie znajduje się najwięcej wody. Żywa dyskusja również miała miejsce odnośnie dotycząca wysokości cięcia. Wielu rolników dostarczyło również próby po to, aby przekonać się, czy sprawdzić, czy ich plantacje są już gotowe do zbioru.